Poczet królów i książąt polskich. Taśma trzecia, ścieżka druga. W socjologii Poznania przywiązuje się duże znaczenie do zdania ekspertów, których intersubiektywna opinia może objąć pewien zrąb spostrzeżeń podzielanych przez to grono, pozostawiając inne obserwacje jako subiektywną własność poszczególnych znawców. W sprawie króla Bolesława i biskupa Stanisława niełatwo jednak wydzielić komunizm opinio-badaczy od indywidualnych, lub grupowych poglądów, które przybierają charakter dużych konstrukcji historiograficznych. Na jedną z nich, Gerarda Labudy, od kilku lat czekamy, znając jej zapowiedzi na spotkaniach naukowych i w zarysie ogłoszonym przezeń w zbiorze artykułów pod tytułem Piastowie w dziejach Polski, rok 1975. Nowością prawie sensacyjną jest tu rehabilitacja opowieści Kadłubka, który pisząc w pięć ćwierci wieku po zdarzeniach, przekazał w kwietnym gąszczu swej retoryki więcej bodaj faktów niż bliski wypadkom dyplomata w habicie, jakim był Gal. Okaże się przy uważnym przeczytaniu kroniki, ułatwionym dziś przez przekład Kazimierza Abgarowicza i Brygidy Curbis 1974, że mistrz Vincenty utrzymywał się na grani między tradycją kościelną zapowiadającą już ujęcie hagiograficzne dramatu a tradycją świecką, którą dopuścił do głosu. Częściowo w myśl zasady intelektualnej dialektyki, aby wysłuchać drugiej strony, częściowo zaś zgodnie ze swym zamiłowaniem do anegdoty ubarwiającej wykład moralny o Bolesławie, który z początku położył cenny fundament cnoty, lecz ponieważ piaszczysta ziemia rozstąpiła się, całe dzieło częścią runęło w przepaść, częścią rozwiało się w powietrzu. Ziemia rozstąpiła się pod Bolesławem w czasie jego pobytu kijowskiego i nie na Rusi, lecz w Polsce. Jeśli wierzyć kadłubkowi, a jedyna to nasza w tym względzie informacja, pod nieobecność króla wybuchło powstanie ludowe. Na wieść o nim panowie opuścili Bolesława, aby stłumić je na własną rękę, co uznał on za obrazę majestatu i podjął represję wobec dostojników zarówno za dezercję, jak samowolę, a także wobec tych, co powstaniu sprzyjali i w nim uczestniczyli. Tu kadłubek wplata wątek wiarołomnych żon pańskich, które uległy niewolnym, a zostały teraz okrutnie przez króla ukarane. Wystąpienie biskupa Stanisława w obronie prześladowanych z groźbą klątwy zostało uznane przez króla za przestępstwo. Tu galowe słowo zdrada. W tym miejscu naszego wywodu można już posłużyć się bullą papieską z roku 1115, przypisaną sprawą polskim przez Mieczysława Gębarowicza, która zarzuca jednemu z arcybiskupów skazanie biskupa bez powiadomienia papieża. Nie ma powodu wątpić, że to aluzja do sądu nad Stanisławem, odprawionego zapewne na zwołanym przez króla synodzie z udziałem metropolity, który zgodził się na uznanie winy biskupa. Co to za winę, co to za występek, Grzech galowy, zarzucano biskupowi, można wyczytać u kadłubka z obrony swej decyzji, jaką przeprowadzić miał Bolesław na Węgrzech po strąceniu stronu. Udział, a nawet przywództwo biskupa w przysiężeniu mającym na celu zagładę króla, początek zdrady, korzeń wszelkiego zła. Nie poskąpił król oskarżeń zelżywych, odebrawszy komuś życie, nie mogąc odebrać mu sławy, usiłuje błotem ją obrzucić. Padły więc zarzuty ciemiężenia, chciwości, opilstwa i rozwiązłości. Chociaż te kłamstwa w pojęciu ludzi nieświadomych przyniosły męczennikowi pewną ujmę, jednak nie mogły, zapewnia kadłubek, pozbawić go powagi świętości. Tadeusz Wojciechowski, wrogi mistrzowi Wincentemu, nie powstrzymał się od zjadliwego zdania wobec kolegi sprzed siedmiu wieków. Ale byłaby rzecz prawie śmieszna ze względu na kadłubka, gdyby się kiedy okazało, że niechcący przechował tu prawdziwe szczegóły tamtego faktu. Przechował na pewno rozpaloną atmosferę walki politycznej tamtych ludzi. Skazanie ze strony metropolity było raczej tylko potępieniem, bo wyrok śmierci kwalifikowanej, obcięcie członków, wydał na pewno król, skoro Gal w sławnych trzech zdaniach stwierdził, że sam będąc pomazańcem nie powinien był pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie, Wiele bowiem mu to zaszkodziło, gdy przeciw Grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swoich praw. Stało się to 11 kwietnia 1079 roku. Kadłubek napisał, że śmierć biskupowi zadał sam król. Czaszka w relikwiarzu św. Stanisława w katedrze wawelskiej, zbadana w roku 1963, nosi ślad tempego uderzenia w tył głowy, które mogło skazańca ogłuszyć lub nawet pozbawić życia. Życia biologicznego, bo odtąd Stanisław zaczął przechodzić w żywą mitologię kościelną i polską, zrazu powolną drogą, znaczoną przeniesieniem zwłok zapisanym pod rokiem 1088, ale może późniejszym Namiętną obroną jego powagi świętości u kadłubka, to znaczy na przełomie XII i XIII wieku, wreszcie kanonizacją w roku 1253, wyposażoną w odpowiedni żywot i spis cudów. Zaraz potem powstała ikonografia, gdzie cud zrośnięcia członków pilnowanych przez orły otrzymał, tak jak w tekstach, pełną wymowę patriotycznego oczekiwania na zjednoczenie Polski. A Bolesław. Jeśli nawet resztki wrzenia ludowego stłumił wespół z panami, to ich zaufania nie odzyskał. Sprzysiężenie przeciw Szczodremu było szersze niż najbliższe otoczenie biskupa Stanisława, a kryzys wiary w króla miał korzenie głębsze, choć wyśledzić je trudno. Przez wiele dziesięcioleci utrzymywała się hipoteza Tadeusza Wojciechowskiego, wysnuta z fragmentu opisu gallowego, jak to Władysław Węgierski bolał, że brat Władysław, to znaczy Herman, stał się jego wrogiem w wyniku katastrofy Bolesława. Odczytał w tym mistrz lwowski rewoltę juniora książęcego, który sprowadzić miał pomoc cesarską i w zamian za nią przejść do obozu cesarskiego na zgubę brata, w czym mu dopomógł biskup krakowski popełniając tym zdradę stanu. Hipoteza ta z czasem zwietrzała, bo wskazówek wyraźnych za nią nie ma. Rola Hermana przedstawia się raczej nie tyle jako inicjatora, ile korzystającego z sytuacji. Śladem nawet urzeczenia świetną pamięcią brata może być to, że nadał synowi jego imię. Natomiast szerszym kontekstem tych zdarzeń może służyć hipoteza spisku panów przeciwwładcy na tle zawodu, jaki odczuwali w najżywotniejszych swoich interesach politycznych. Intensywna polityka zagraniczna wiązała siły militarne kraju, utrzymywała pod bronią drużynę i rycerstwo szeregowe, wzmagała ciężary prawa książęcego do granic, które okazały się kruche, skoro mogło wybuchnąć powstanie ludności zależnej. Jeśli nawet było ono tylko lokalne, np. w ziemi krakowskiej, to przecież zawsze groźne jako przypomnienie wypadków sprzed lat 40. Polityka wobec Czech, Węgier i Rusi prowadzona ze stolicy krakowskiej mogła mniej wiązać panów z Wielkopolski i Mazowsza. Poza tym, jeśli przynosiła jeńców niezbędną siłę uruchamiającą większe gospodarstwa, to głównie szli oni do dóbr monarszych, a skarby czy dary także raczej szły do władcy i zcentralizowanego aparatu monarszego niż do dość szerokiego już kręgu wielmożów, chętnych łupu i niewolników. Wznowienie polityki pomorskiej, acz w skromnej skali, zarządów Hermana otworzyło inne w tym względzie perspektywy. Wymowa aktu koronacyjnego mogła być w niektórych kręgach dwojako, a niechętnie rozumiana jako niezwykłe wzmocnienie prestiżu władcy i zapowiedź utrzymania niepodzielnego państwa w sukcesji tylko syna Bolesława i jako niebezpieczna prowokacja wobec cesarstwa zbyt duże ryzyko w grze międzynarodowej Tak rozumiejąc sprawę, wolno dopuścić myśl o wytworzeniu opozycji, która przeszła do jawnego oporu biorąc za rzecznika biskupa krakowskiego zimą 1078 79 roku gdy gwałtowne represje za samowolne tłumienie rozruchów i opuszczenie wojska na Rusi spadły na część możnych i rycerzy. Śmierć biskupa Stanisława, wykraczająca mimo wyroku poza normę obyczaju prawnego, powiększyła grono bezpośrednio zagrożonych. Król, wydaje się, czas jakiś utrzymywał w swym ręku część aparatu władzy. Datę wygnania go z kraju trzeba bowiem obliczać wstecz od jego nagłego zgonu na Węgrzech, może to był wynik zamachu, 3 kwietnia roku zapewne 1081. Śmierć ta nastąpić miała niedługo po ucieczce, przed jakąkolwiek próbą zbrojnego powrotu. Wnosić wolno, że król ustąpił po kilku lub nawet kilkunastomiesięcznym zmaganiu się z przeciwnościami, złamany nie tyle jednorazowym przewrotem, ile skutecznym rozmywaniem jego skruszałego autorytetu. W walce tej zwycięzcą wyszedł jednak nie kościół, Byłby to jeszcze anachronizm w tej części Europy, lecz możni, którzy rozpoczęli nowy rozdział historii społecznej i politycznej kraju. Powołanie na stolec książęcy Władysława Hermana musiało też w tych okolicznościach oznaczać zmianę sojuszu węgierskiego na czeski, powrót do obozu cesarskiego, a więc i rezygnację z korony. Zły los i złe ręce ludzkie, najprawdopodobniej kierowane przez wojewodę Sieciecha, Zemściły się w roku 1089 na dwudziestoletnim synu Bolesława Mieszku sprowadzonym z Węgier przez stryja. Wrogowie z obawy, aby krzywdy ojca nie pomścił, trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca. O antagoniście królewskim mało wiemy, gdy nie brać pod uwagę pomówień rzucanych w czasie procesu o stawkę znacznie od nich wyższą, bo zdrady głównej – i gdy przyznać Stanisławowi trzeba nie lada miarę odwagi i zdecydowania, aby stać się rzecznikiem prawa oporu społecznego wobec autokratyzmu królewskiego. Natomiast obraz Bolesława przechował się w pamięci ludzi mu niedalekich czasem ich życia, ze szczegółami anegdotycznymi i rysami charakteru, takimi jak hojność ponad ówczesną miarę, odwaga, porywczość i nieostrożność w walce, pycha i próżność ponad rozsądek. Z tej tkanki źródłowej wnoszono o człowieku pełnym sprzeczności, gwałtownym i namiętnym, w którym cechy niewątpliwej genialności łączyły się z niezrównoważeniem psychicznym, nawet, ale to inny autor, z niedomaganiem psychopatycznym i ograniczoną poczytalnością. Nie ma do takich skrajności jakichkolwiek poważnych podstaw. Już bardziej można by zgodzić się na nieustanną gorączkę czynu i życia – wynikającą z zagrożenia i napięcia, które były nieodłączne od energii politycznej władców owego czasu. Aktywność Bolesława przynosiła do czasu wyniki świetne i osiągane z konsekwencją, której nie sposób przecenić. Nosiła też w sobie element ryzyka wojennego, ale też ryzyka tkwiącego wewnątrz sił społecznych, które należało skłaniać do akceptacji celów, kosztów i stylu realizacji stawianych im zadań. Rozejście się przywódcy z własnym obozem politycznym, który cofnął mu zaufanie, byłoby najgłębszą przyczyną zegnania Szczodrego, a z tym załamania jego programu suwerenności i rządów monokratycznych. Stanisław Trawkowski, Władysław I Herman Młodszy syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi Marii nie cieszył się sympatią historyków. Przed stu laty pisał o nim Antoni Małecki. Człowiek dobrej, lecz wątpliwej woli, przyciśnięty i fizycznym jakimś kalectwem. Rządy tego księcia pożytku krajowi nie przyniosły. Przed półwieczem zaś Roman Grodecki stwierdzał, że w sieciechowych rękach stał się Herman bezwolnym narzędziem, dającym się użyć ostatecznie nawet przeciw własnym synom. Panowanie jego to okres zamieszek wewnętrznych i znacznego upadku powagi monarchy, co miało być rezultatem rządów objętych nieprawnie drogą buntu i sprawowanych w bezprzykładnej zależności od przywódcy Rokoszan przeciw legalnemu królowi. Tej tradycji potępień ostry akcent nadał Paweł Jasienica w literackim Meseju o Polsce piastów. Czytamy tam, że Władysław Herman to władca popychadło w ręku swoich i obcych, Człowiek pozbawiony zarówno talentu, jak i ambicji, skłonny tylko do intryk i podstępnych okrucieństw, ociężały i schorowany. Nawet ci badacze, którzy występowali w obronie polityki Władysławowej, przypisywali zasługi wojewodzie Sieciechowi, a nie księciu. Wszechładny wojewoda i zarządca dworu wywierał przemożny wpływ na Hermana, który nie był rycerski, w dodatku cierpiał na podagrę i w polu musiał wyręczać się Sieciechem. Tak przed laty oceniał sytuację Stanisław Zakrzewski. Z pasją i głębokim przekonaniem zaatakował obiegowe sądy o czasach Hermana Jerzy Dowiat, który uznał, że udział księcia i jego palatyna w buncie przeciw Szczodremu nie poświadcza żadne źródło, a nieliczne znane nam fakty późniejsze nie potwierdzają również opinii, by ich orientacja polityczna była przeciwstawna królewskiej. W każdym razie nowa władza uratowała dziedzictwo przodków, Jednocześnie energiczny palatyn, bo on, a nie schorowany książę, wydaje się faktycznym kierownikiem państwa, wiele wysiłku kładł w przebudowę aparatu władzy. Pasjonująca rewizja obiegowych poglądów ukształtowanych pod wpływem Tadeusza Wojciechowskiego i Romana Grodeckiego zachowała w ujęciu do wiata obraz niedołężnego księcia zaczerpnięty bezpośrednio z tekstu najstarszej naszej kroniki. Oto Władysław Herman zdaniem kronikarza, Ponieważ był człowiekiem ociężałym i chorym na nogi, a miał małego chłopczyka, ożenił się ponownie. Dziwne to uzasadnienie małżeństwa. Kilka lat później książę Władysław, obarczony dolegliwościami starości, powierzał swe wojska komesowi pałacowemu sieciechowi. Słabość fizyczna nie przeszkodziła jednak Władysławowi Hermanowi sprawnie pokierować aparatem władzy wówczas, gdy przez zwycięskich buntowników pozbawiony został pomocy sieciecha wygnanego z kraju. Wtedy to książę, słaby skutkiem wieku i choroby, jak pisał anonimowy panegirysta Bolesława Krzywoustego, żadnego przecież nie ustanowił na dworze swoim Palatyna lub innego zastępcy. Wszystko mianowicie już to sam osobiście roztropnie załatwiał, już to każdorazowo zlecał troskę o dwór i jego sprawy temu komesowi, którego ziemię odwiedzał. I tak to sam rządził krajem bez komesa pałacowego, aż duch jego cielesnego, zbywszy się ciężaru, odszedł na miejsce należnego mu pobytu, aby pozostać tam na wieki. Zmarł zatem książę Władysław w podeszłym wieku i długą słabością złożony 4 czerwca 1102 roku, licząc niespełna 60 lat. Do końca zaś działał roztropnie. Dlaczego tej roztropności i sprawności odmawiać wcześniejszym poczynaniom Hermana. Dlaczego nie dostrzegać cienkiej ironii pisarza i chłodnego dystansu do własnych słów? Niekiedy zresztą ta ironia przemienia się w surową ocenę władzy monarchicznej. Dość tu przypomnieć sławną scenę cudownego rozmnożenia jadła i napoju w ubogiej chałupce piasta książęcego Rataja. Na jego zaproszenie przybył do niego władca, książę Popiel, który wcale nie uważał sobie za ujmę zajść do swojego wieśniaka. Jeszcze bowiem księstwo polskie nie było tak wielkie, ani też książę kraju nie wynosił się jeszcze taką pychą i dumą i nie występował tak okazale otoczony tak licznym orszakiem wasali. Pychem więc, jeden z grzechów głównych, uznawał kronikarz za cechę istotną władzy. Przypisując potężnym monarchom trwanie w grzechu śmiertelnym, skazywał ich pisarz milcząco na potępienie wieczyste. Zarazem zwracał uwagę, że władcom wraz z umacnianiem się ich pozycji Grozi zerwanie kontaktu ze społeczeństwem, w czym przejawiać się miała pycha prowadząca także w doczesnym planie do klęski politycznej. W przedstawieniu kronikarskim ostateczny upadek Bolesława Szczodrego, a później jego bratanka Zbigniewa, miał być następstwem ich zgubnej pychy. Pobrzmiewają tu echa ówczesnych zachodnioeuropejskich herezji. Wysocy dostojnicy kościelni, którzy sami mogli przeczytać kronikę, i wielcy możnowładcy świeccy, którym być może tłumaczyli ją ich kapelani, dobrze znali współczesną im historię państwa i dynastii. Ci potencjalni czytelnicy i słuchacze dzieła gallowego sami brali udział w kształtowaniu tych dziejów. W tej sytuacji ordynarne fałszowanie niedawnej przeszłości byłoby błędem nie do wybaczenia, podważałoby zaufanie do pisarza, przekreślałoby więc wartość jego zabiegów na rzecz krzywoustego. Znakomity kunszt stylistyczny autora, od dawna chwalony przez historyków literatury średniowiecznej, służył natomiast do wprowadzenia takich interpretacji i aluzji, do takiego prześliznięcia się nad pomijanymi faktami, by nie powiedzieć wprost ani jednego grubego kłamstwa, a przecież pozbawić znaczenia argumenty przeciwników książęcych, którzy najwyraźniej także odwoływali się do niedawnej i dawniejszej historii ojczystej. Trudno więc wątpić, że Władysław Herman był fizycznie słabowity, ale pisarz podkreślał wzmianki o tym grubą krechą, gdyż słabość fizyczna była w odczuciu rycerstwa i ich świeckich, można przywódców cechą dyskwalifikującą księcia. A na częściowej dyskwalifikacji Władysława Hermana mocodawcom pisarza zależało. Usprawiedliwiano w ten sposób pośrednio bunty krzywołstego przeciw ojcu, podejmowane wspólnie ze starszym Zbigniewem. Wyjaśniwszy przykładowo trudności właściwego odczytania najstarszej kroniki polskiej, dorzucić jeszcze trzeba, że nie znajdujemy w niej pełnej biografii Hermana, lecz nieco tylko wyrwanych z kontekstu faktów. Pisarz wybierał te, które były aktualne politycznie w momencie pisania kroniki, które były potrzebne dla wywodu o zacności krzywoustego, o przynależnej mu władzy pana przyrodzonego Polski. Nie tylko przecież w kronice pozostał Władysław Herman całkowicie w cieniu starszego brata Bolesława Szczodrego, aż do jego wygnania z Polski. Domyślać się wypada, że także w rzeczywistości młodszy, słabujący brat pozostawał na uboczu życia politycznego. Nie został przecież uwzględniony przy zawieraniu małżeństw dynastycznych tego typowego dla średniowiecza sposobu działań międzynarodowych. Miał co prawda Władysław żonę, lecz Polkę. U schyłku średniowiecza ród prawdziców szczycił się pochodzeniem od rodziny, do której należała ta pierwsza żona Władysława Hermana. Nie było to małżeństwo zawarte w obliczu kościoła, lecz tradycyjnym obyczajem słowiańskim, w którym przekazanie młodej panny przez ojca lub stryja przyszłemu mężowi było reminiscencją jej sprzedaży w kręgach drużynniczych dowodnie stosowany jeszcze w X wieku. Zaś uczta weselna i pokładziny stanowiły następne znaczące etapy tej ceremonii. Elementy jej złączone z obrzędami kościelnymi przetrwały w folklorze polskim prawie do połowy naszego stulecia. Do polskiego małżeństwa księcia Władysława doszło niewątpliwie dopiero po śmierci jego ojca Kazimierza Odnowiciela, oczywiście zachętną zgodą starszego brata. Związek ten bowiem obniżał pozycję polityczną Władysława, ukazywał brak aspiracji władczych. Wyraźnie postawę tę zamanifestował młodszy Kazimierzowicz, nadając swemu synowi imię Zbigniew, najprawdopodobniej wywodzące się z tradycji rodowej jego matki, na pewno zaś świadczące o tym, że Władysław Herman ani myślał walczyć o władzę, że nie widział dla pierworodnego syna miejsca wśród książąt, gdyż nie dał mu książęcego imienia. Domyślano się, że Bolesław Szczodry wydzielił Władysławowi Mazowsze jako sui generis zaopatrzenie. Podstawy tego domysłu są nadzwyczaj kruche. Jeśli jednak uznać prawdopodobieństwo tej propozycji badawczej, to wypada od razu dorzucić, że Szczodry kontrolował całkowicie poczynania młodszego brata. Nie dość, że sam mianował biskupa płockiego i mazowieckich panów grodowych, lecz dysponował na Mazowszu dość licznym aparatem włodarzy klasztoru mogileńskiego, który ufundował i znakomicie uposażył w latach 1063-1065 jego początki zostały ostatnio skrupulatnie przebadane przez Brygidę Curbis, a przede wszystkim przez Józefa Płochę. Benedyktyni mogileńscy otrzymali więc z nadania Szczodrego m.in. dziewięciny z określonych dochodów grodowych i targowych na Mazowszu Płockim i w przyległym pasie na lewym brzegu Wisły oraz w ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej, a także wszystkie przeprawy przez Wisłę począwszy od kamienia, którego ślad przetrwał do dziś w nazwie prawobrzeżnej dzielnicy warszawskiej. Kamionek, aż po morze oraz przeprawy na Wkrze, w okolicy dzisiejszego Pomiechówka, jak przekonywająco wyjaśnił Płocha, a na Narwi, w Makowie i Wiźnie. Włodarze mogideńscy, pobierając te dochody, mogli dokładnie obserwować cały ruch na Mazowszu oraz nastroje reprezentantów władz lokalnych i społeczeństwa. Włodarzy zaś tych nowo fundowany klasztor obsadzony benedyktynami sprowadzonymi z Niemiec i być może z Czech sam nie zdążył jeszcze wynaleźć otrzymał ich w darze od fundatora Dziwny charakter nadania dochodów z Mazowsza dla klasztoru kujawskiego świadczy wyraźnie o chęci monarszej specjalnego kontrolowania tej krainy niezależnie od tego czy istotnie Władysław Herman siedział na Mazowszu Od czasów wciąż wznawianych po raz pierwszy przez Stanisława Zakrzewskiego w Polsce Ludowej, zaś już dwukrotnie przez Aleksandra Gieisztora szkiców historycznych XI wieku Tadeusza Wojciechowskiego i uwag filologicznych nad najstarszą kroniką polską poczynionych przez Grzegorza Zengera, związek Władysława Hermana ze zwycięskimi buntownikami, przed którymi pierworodny Kazimierzowic wraz z rodziną ujść musiał na Węgry, ten związek nie może ulegać wątpliwości. Władysław Węgierski, cioteczny brat Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana, długi czas wychowywany na dworze polskim, znalazł się w trudnej sytuacji, jeśli przyjaźń do Szczodrego zmuszała go do uznania Władysława Hermana za wroga. Tak mogło być tylko wówczas, jeśli Herman związał się z buntownikami, jeśli z ich wolą objął władzę w Polsce. Czy Kronika świadczy jednak, że to Herman był organizatorem opozycji, a potem zbrojnego buntu? Czy istotnie koronacja królewska Bolesława Śmiałego zamyka po prostu młodszemu bratu drogę do tronu, bo przesądzała następstwo na tron niepodzielnego królestwa na rzecz syna Bolesława Śmiałego mieszka Bolesławowica. To pchnęło Władysława Hermana do buntu. Stronników znalazł wielu, choć trudno dociec, co ich przy nim skupiło. Trudno jednak uwierzyć, by energiczny Bolesław nie zadbał o to, by syn jego Mieszko nie został szybko po urodzeniu uznany za jedynego następcę na tronie książęcym. Koronacja królewska najstarszego Kazimierzowica nie zmieniłaby więc sytuacji Władysława Hermana, który pozostawał na marginesie życia politycznego. Co więcej, Władysław nadał swemu młodszemu synowi imię stryja zmarłego tymczasem przedwcześnie na wygnaniu. Nie mógł więc poczuwać się do większych uchybień w miłości braterskiej. Prawda przyjął z rąk buntowników władzę, lecz nie wygnał brata, ani z nim nie walczył. Najważniejsze są powody wystąpienia opozycji możnowładczej. Nie była to oczywiście walka z charakterem władzy królewskiej, bo takiej walki nie mógłby podjąć biskup Stanisław, lecz ze sposobem sprawowania tej władzy. Występując przeciwko stosowanym środkom rządzenia stawał się Stanisław zdrajcą. Jest zaś rzeczą oczywistą, że poza gronem najbliższych współpracowników króla, Możny nie mogli cierpieć, by reprezentant ich pierwszego szeregu, biskup, mógł zostać skazany na okrutną kaźń obcięcia członków. To wielce zaszkodziło królowi. Doprowadziło do zwycięskiego buntu możnych. Ta hipoteza daleka jest od obrazu spisków i intryk, których głównymi twórcami mieli być duchowni pochodzenia niemieckiego. Jednak właśnie w niemieckich i czeskich klasztorach zapisano w nekrologach śmierć Bolesława Szczodrego, by modlić się za niego co roku. Były to klasztory związane z Mogilnem, ale zarazem z tymi kręgami reformy kościelnej w Niemczech, do których należeli owi niemieccy duchowni działający w Polsce, którzy mieli ponoć obalić króla. Zapisano też datę śmierci króla w kalendarzu Katedry Krakowskiej. Najwidoczniej następcy Stanisława na tym biskupstwie nie potępiali króla. O modły zaś w jego intencji dbała niewątpliwie też jego matka, księżna wdowa Dobroniega, wielce poważana w krakowskim środowisku kościelnym. Dopiero po jej śmierci szczątki biskupa Stanisława przeniesione zostały do katedry. Król Bolesław uszedł z Polski najprawdopodobniej na przełomie 1080-81 roku. Rychło po przybyciu na Węgry umarł 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082 roku, co wywołało nawet pogłoski, że go otruto. Miał bowiem obrazić gospodarza, czym, jak zanotował autor najstarszej kroniki polskiej, wielką ściągnął na siebie Bolesław nienawiść u Węgrów i, jak mówią, przyspieszył tym swoją śmierć. Nie uwierzył w to Roman Grodecki. Twierdził natomiast, że najprawdopodobniej dosięgła Bolesława na obczyźnie ręka tego, w którego interesie leżało zupełne usunięcie go z widowni. Zbrodni dokonano więc zapewne w interesie Hermana, i tego obozu, który go wysunął i za wszelką cenę chciał na tronie utrzymać. Takie przeinaczenie pogłoski wspomnianej przez dwunastowiecznego pisarza jest tu zupełnie dowolne, a wynikło z głębokiego uprzedzenia wobec Władysława Hermana. W rzeczywistości w otoczeniu nowego władcy Polski zmarły jego brat cieszył się wielkim poważaniem. W oficjalnym roczniku monarszym przechowywanym w katedrze krakowskiej zanotowano śmierć króla Bolesława. Nie wspomniano natomiast ani słowem, że był on wygnany z kraju. Jak gdyby panował do śmierci w Polsce. Zgodnie z takim poglądem pisał w trzydzieści kilka lat później kronikarz. Po zgonie zatem króla Bolesława wobec śmierci innych braci, książę Władysław sam jeden panował. Jak gdyby przedtem uznawał Władysław królewską władzę brata, wbrew woli tych, którzy przekazali mu władzę, do czego uprzednio uczynił pisarz aluzję. Zwycięzcy buntownicy w sposób zrozumiały i stale w tamtych stuleciach praktykowany wzmocnili swoją pozycję sojuszami zagranicznymi. Ponieważ król uszedł na Węgry, więc pomocy poszukano w Czechach skłóconych w tym czasie z królestwem węgierskim. To odwrócenie przymierzy było ułatwione przez stosunki rodzinne. Żoną księcia czeskiego Wratysława była Svatava, Świętosława, siostra Bolesława i Władysława. Był to niejako nawrót do przyjaznych stosunków polsko-czeskich, które zerwał był Bolesław. Utwierdzeniem odnowionego sojuszu polsko-czeskiego stał się ślub Władysława Hermana z Judytą, córką władcy czeskiego z jego wcześniejszego małżeństwa. Czy pierwsza żona polskiego księcia zmarła? Raczej odesłano ją do domu, uznając ją nie za żonę, lecz nałożnicę. Syn bowiem książęcy z tego pierwszego małżeństwa, Zbigniew, Traktowany był w kołach świeckich zawsze jako prawowity członek dynastii, tak w Polsce, jak i w Czechach. Natomiast duchowieństwo polskie i czeskie zgodnie uznawało Zbigniewa jako nieślubne dziecko, choć małżeństwa zawierane słowiańskim obyczajem uznawane były przez Kościół za ważne jeszcze w końcu XII wieku, a tolerowane i później pomimo synodalnych zakazów. Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garnickiego. Taśma trzecia, koniec drugiej ścieżki.